Raz, raz, trzy i... Witamy Was gorąco i serdecznie w kolejnym tygodniu przeglądu podcastów Podcastofon. Tym razem w wersji live mówią do Was Andrzej Famielec i um, Maciej Minimal 2 Dmowski. Tak. I ten tydzień zaczniemy od podcastu Siódme Niebo z dnia 2 listopada 2012 roku. A jakże a w tym odcinku y, posłuchamy kazania, które zostało wygłaszone y, jeśli się nie mylę przez, y, tak, przez naszego księdza doktora habilitowanego Piotra Natanka jest to stare kazanie, które wprowadza nas w nastrój 1 listopada, wprowadza nas w nastrój zaduszny, gdzie możemy zastanowić się nad śmiercią, przemijaniem jeżeli ktoś by chciał posłuchać egzystencjalnych wywodów chciałby zastanowić się nad przemijaniem, nad tym co było polecam do przesłuchania i przechodzimy do małego jubileuszu, którego, który 2 listopada zrobił nam Przemek Szczepaniów z podcastu Brak Sygnału Maćku? 50 ze czyli jubileuszowy odcinek Braku Sygnału w którym e, można wygrać nagrodę chyba z tego co pamiętam tak, była to nagroda specjalna, która już niestety jest nie do odebrania. Były to specjalne bony bonusowe, dzięki którym można było zakupić o ile dobrze pamiętam, to e-booki do słuchania. Nie e-booki, audiobooki do słuchania. Tak, nawet już szczęśliwy zwycięzca chwalił się na Facebooku udanymi zakupami. <słyska> A kolejnym podcastem, yy, to był jedyny podcast 2 listopada. Kolejnym podcastem Rozpoczynającym nam dzień 3 listopada jest małe filmidło, odcinek 29, Skyfall. Tutaj chłopaki e, znęcają się nad Bondem. No, mało powiedzieć, że wytykają błędy, oni wręcz drwią z tego filmu. Ale muszę powiedzieć, że dobrze się przygotowali, dobrze podeszli do całego zagadnienia, gdyż pokazali, że Bond to jest coś więcej, aniżeli tylko zwykłe kinoakcje, które ja tak naprawdę kojarzę z latami 80. Kiedy chodziło się do znajomych, którzy mieli kasety VHS, oglądało się, słuchało, komentowało, gdzie Bond był właśnie tym łykiem zachodu, tym niedoścignionym wzorcem. A tutaj? a no tutaj powiedzieli, że to wszystko się przejadło i że to już jest z samego Bonda. Gorzej no nawet nie jest pastisz. To już jaś fasola by nagrał lepiej. No, A ponieważ ja sobie właśnie przypomniałem, że jestem na złym Skype'ie, to może opowiesz nam o prostym podcaście, a później przepniemy się y, na właściwego Skype'a. Dobrze. Y, także mogę powiedzieć, że podcast prosty był... Dziwnym podcastem, bo ja go nie dałem rady wysłuchać. Nie dałem go rady wysłuchać, dlatego, że padła mu strona. Padła mu strona, RSS się nie dałem rady ściągnąć, bo po pokazaniu się zostawiłem to na później i teraz nie mogłem odsłuchać, nie mogę Wam opowiedzieć o niczym. Naprawdę. Tym razem podcast prostu zostanie pominięty. A ja poproszę teraz o jakiś dźwięk i przepinaj się na odpowiednim Skype'a dżingla nie będzie, bo nie dopadła grypa, natomiast ja Wam szybciutko opowiem o podcaście Mac yy, Gadka, odcinek 51 już podcastu iPad mini tak, przepraszam, że mam niewyłączone dźwięki w tym Skype'ie iPad mini yy, i ring wolny tutaj panowie zaczynają yy, od przedstawiania nam właściwie zysków Apple żeby później porozmawiać o iPadzie Mini i dlaczego nie warto według nich go kupować coraz więcej osób mówi, że nie warto kupować iPada Mini, ponieważ Apple pcha w niego stare, nikomu niepotrzebne już Komponenty i za najpóźniej, za pół roku, będzie można kupić normalnego paypada, e, przepraszam, iPada Mini z Retiną i w ogóle super. Teraz nie warto. Dokładnie zresztą wszyscy wokół mówią, że iPad Mini to jest odgrzewany kotlecik, który jest troszeczkę mniejszy niż zwykły i niewiele tak naprawdę tańszy. A kolejnym podcastem już ze zmienioną datą, bo 4 listopada jest są właściwie opowieści pastora przedsiębiorcy, w którym to Andrzej Burzyński, koach.pl, yy, opowiada o ciekawych spostrzeżeniach yy, w biznesie, ciekawe spostrzeżenia człowieka, który yy, prowadzi biznes. Tak, warto to jest odsłuchać, dlatego że za każdym razem nasz pastor przedsiębiorca pokazuje nam, że warto, naprawdę warto patrzeć przed siebie, zdobywać nowe szczyty, rozszerzać swoje nowe horyzonty i to co dostaliśmy od Boga, to właśnie to jest to parcie do przodu, budowanie sobie przyszłości i niepoddawanie się. Tak, a życie wcale nie musi być szare, nudne i sam pan wiesz do czego, bo na przykład można wytrzeć sobie nos. No, także polecamy odpowieści pastora przedsiębiorcy, a teraz jest zapowiedź, którą pominiemy i przeskoczymy szybciutko do nowy folder podcast number 13. Tutaj Seller yy, i Sławek Piotrowski, znowu są za cicho w porównaniu do podkładu, wyśmiewają się z y, gry Hard Track, czy tam Euro Track Simulator, y, odgrzewają kotlety y, pod tytułem Andrzeju strasznie szumisz. Tak. Y, y, przepraszam, szumie, szumie? Tak. A ty troszeczkę buczysz, także ja troszeczkę zmniejszę gaina. Powinno być już lepiej. Dobrze. Także no w tym odcinku... Mówią jeszcze o no, mówią o charakterystyce prawdziwego mężczyzny, ja bym powiedział, że gdyby nie to, że źle się słuchało technicznie, to byłby nawet dobry podcast. Mieli dobre przygotowanie, chociaż te ich wybuchy śmiechu to czasami głuszyły wszystko wokół ale myślę, że chłopaki się coraz bardziej rozwijają i coraz lepiej im to idzie. Maćku, trzeba nam jeszcze przypomnieć, że działa czat. www.podcastofon.pl, łamane przez live. O ile główna strona podcastofonu może wam się nie wczytać, o ile ta podstrona działa. Ja też wchodzę jeszcze na Facebooka, gdzie... nie, ja już jestem na Facebooku, gdzie w grupie Kocham Podcasting można zadawać pytania i komentować, to co się dzieje teraz prowadzić zacięte dyskusje na temat audycji to co, zmieniamy numerek piąty dzień listopada Marcin Hugo Kosiński yy, wraz z gościem Karolem który jedynkę dostał, to znaczy niejaki Karol w wydaniu głównym z Hugo opowiada o tym nie, nie, nie, nie, nie, Maćku zapędziłeś się, nie Gościem był tutaj y, akurat, y, można powiedzieć, Martin, czyli flagowa postać kontestacji. I wraz z Hugiem rozmawiali właśnie o Karolu, który pokazał swojej nauczycielce, że przecież y, tak naprawdę w Polsce nie ma wolnego rynku, tylko jest pomieszanie z poplątaniem. I za to, co on przedstawił, za w ogóle definicję Adama Smitha, Smitha y, na temat, y, mogę przekręcić nazwisko, przepraszam, jestem trochę zmęczony na, Za samą definicję Czym jest kapitalizm To dostał pałę Bo przecież ta definicja ma ponad 100 lat Ach racja, to mi się pomyliło Z podcastem z zeszłego tygodnia W którym wydaniem właśnie głównym było O człowieku, który na jakiejś konferencji Zbierał numery telefonów Coś takiego chyba było, nie? No tak, tak. Mniej więcej coś takiego było. To co? Internetowe cichodajki, czyli Pichontarium Lifestyle. Marcin Czerczak z podcastu właśnie. Pichontarium. Strasznie się zżyma na osoby, które dają mu ujemne łapki. Tutaj, znaczy te łapki, łapki w dół, tak? No, no, tak, ale muszę tutaj powiedzieć, że przede wszystkim dużo osób nie zdaje sobie sprawy, że to jest popełniony błąd karygodny. Kardynalny by wręcz powiedział, bo w starożytnym Rzymie pokazanie kciukiem w dół oznaczało, że pokonany ma przeżyć, a kciuk w górę oznaczał śmierć. A to jest tylko taka ciekawostka i dygresja. Za to mogę powiedzieć, że sam jestem taką czasami yy, może powiedzieć, cichodajką, ale to tylko z tego względu, że jeżeli ktoś pisze, że na przykład moderuje komentarze, że wyrzuca nieprzychylne sobie komentarze. Albo, no, bądźmy szczerzy, yy, ciężko nazwać to, co się komuś nie podoba, a nie podoba się. Na przykład jest, yy, no co napiszesz, że ogólnie to nie ma się do czego przyczepić, ale masz jakiś taki niesmak, że ci się nie podobało, nie polecasz kolegom. Nie ma jak krytykować konstruktywnie, więc łapka w dół, o ile jest łapka. A poza tym Marcin po raz kolejny mówi, dlaczego nie zamierza kupować pay, yy, iPada Mini, Yy, po i... raz kolejny mi się wydawało, że tylko raz mówił nie, już po raz kolejny mówi w którymś następnym odcinku chyba, że wcześniej to był artykuł ale na pewno, na pewno już kiedyś było o tym dlaczego nie kupi iPada Mini a, no i schudł yy, Macieju proszę Cię troszeczkę odsuń się od mikrofonu bo strasznie mi buczysz buczysz tak jak buczą ludzie którzy yy, muszą korzystać z bankowości, lokat i giełdy a o tym wszystkim opowiada Michał Dziwisz wraz ze swoimi gośćmi, z Tomaszem Strumieńskim, Robertem Łabężkim i Leszkiem Głowackim w tyflo podcaście w Radiu N. Z czego Leszek był w drugiej połowie audycji i to on opowiadał o giełdzie. No, na początku wydawało mi się, że temat jest troszeczkę taki déjà vu, bo, bo już kiedyś rozmawiali o bankowości, aczkolwiek wtedy rozmawiali o serwisach transakcyjnych różnych banków a w tym odcinku właśnie o sposobach lokowania pieniążków, o, ostrzegają też jakie są haczyki, jakie czekają pułapki na osoby niewidome, jeżeli nie doczytają regulaminu i dlaczego tabelki się trudno czyta czasami. Dokładnie, szczególnie, że tutaj jeszcze wchodzi tak zwany drobnym druczkiem. To był ostatni podcast z 5 listopada. I zaczynamy 6 listopada podcastem Agent Tomasz Tomasza Agenckiego Bo się należy. Taki tytuł dał i mogę powiedzieć, że to jest ostatni podcast Agent Tomasza, w którym nie było wiadomo, czy Barak będzie Barakiem nadal. Będzie głównym, dowodzącym, będzie zasługiwał albo próbował pokazać, że zasłuży na tą pokojową Nagrodę Nobla. I tak naprawdę to był dobry podcast. Naprawdę bardzo dobry podcast. Dobrze przygotowany, wspaniale przygotowany, bardzo dobrze się go słuchało, a szczególnie e, przy okazji e, wspomina jeszcze on o huraganie. O huraganie, który nawiedził e, Amerykę, no bo przecież Ameryka w czasie tych debat prezydenckich nie wspominała nic kompletnie na temat globalnego ocieplenia. No bo przecież wiadomo, Amerykanie w nic nie wierzą, nie boją się Boga, nie boją się diabła, ale za to boją się Sił przyrody, które oglądają debaty prezydenckie i bardzo, ale to bardzo później pokazują, co się dzieje. Ale jeżeli już wspominamy o huraganie, to serdecznie pozdrawiamy naszego górala w Nowym Jorku. Trzymaj się i nagraj podcast sam ze sobą pod tytułem Jak przetrwać w Nowym Jorku po huraganie. A o przetrwaniu jeszcze będziemy rozmawiali. ze swojej strony i do agenta Tomasza dodam że pojawiają się też newsy o demaskacji policji znaczy policja zdemaskowała agentów tajnych oraz y, swój ośrodek przetwarzania danych co wydaje mi się, wydawało mi się przynajmniej dosyć starymi newsami ale okej, okay. skoro są w agencie są przedstawione świetnie jak zwykle zresztą w agencie no i o tym, że Ee, wojska Stanów Zjednoczonych być może przedwcześnie wycofały się e, skąd? No z Iraku. C... się wycofują z Iraku przedwcześnie. To co? Dziwne informacje. Tak, ale mogę Ci powiedzieć, że bardzo lubię te dziwne informacje, chociaż nie lubię tylko jednej rzeczy, że za każdym razem muszę wchodzić na stronę, żeby pobrać lub odsłuchać odcinek, bo jakoś z RSS-em to nie bangla za bardzo. Ale powiem Ci, że bardzo to jest fascynujące, bowiem na przykład jest opisana informacja o rybie, która udaje ośmiornicę, która z kolei ta ośmiornica udaje rybę. Jeżeli czegoś nie zrozumieliście, przesłuchajcie jeszcze raz. Dokładnie. Czyli wyobraź sobie, masz rybę, która udaje ośmiornicę, a ta ośmiornica udaje rybę. I Jakbyś to trzymał razem w akwarium, wiedziałbyś, co jest, co? W każdym bądź razie możemy też usłyszeć o wielkim guzie, o yy, wodzie przewodzącej prąd, a czy żywym kablu elektrycznym, przepraszam. I jeszcze było tam o... O czym było? Posłuchajcie sami. Nie możemy streszczać 3-minutowego czy 4-minutowego odcinka. Maćku, no to bez przesady. Marcin Chmielarz i 109. odcinek podcastu o piwie. Znaczy Mateusz Baniuszewicz jest jego autorem, natomiast gościem jest Marcin Chmielarz. I to jest International Stout Day. To jest podcast nagrany kilka dni przed tymże wydarzeniem, żeby nas poinformować. W tym podcaście dowiadujemy się, e, jakie rodzaje stautów mamy na rynku, jakie są dostępne. Nie mogło oczywiście zabraknąć, dywag zabraknąć dywagacji e, pro gościa i prowadzącego odnośnie tychże piw. Także, czy coffee staut jest oddzielnym gatunkiem stauta, to zapraszamy do podcastu. Ale ja bym powiedział, że ponad ponadgodzinny odcinek u naszego bani. To jest naprawdę dobra rzecz. Ale jak ja tak siedziałem i słuchałem tego o suchym pyszczku, to powiem Wam, to jest nieprawdopodobnie źle. Nie można tego podcastu słuchać bez piwa. Nawet nie musi być to piwo, o którym mówią, ale piwo w ręku. To jest to do tego podcastu. Szczególnie, że mówią tutaj nawet o przepisach na ciasta związane z piwo, Z czym, co można łączyć, aby jeść piwo z czym? To się nazywa po prostu fanatyzm piwny. I takiego fanatyzmu życzę Wam wszystkim w tym, co robicie. I przechodzimy do 7 listopada 2012 roku, gdzie w Czerwonej Piwucy zajmujemy się drugą częścią osteoporozy. I powiem Wam tak, jak człowiek słucha tego wszystkiego, to aż zaczynają boleć kości. Musimy naprawdę, musimy zadbać o siebie, gdyż hormony, przechwitanie, pierwiastki wapń, cyn, krzem inne zaniechania jakie robimy wokół siebie to wszystko później odbije się nawet nie tylko na stare lata ale już teraz zresztą ja sam to czuję a już mam powoli czwarty krzyżyk na karku to była Czerwona Pigułka a teraz 164. Subiektywny Podcast Sportowy Ekspresowy Odcinek Tenisowy ja bym nie powiedział, że on jest ekspresowy, chyba że ponad godzina u nich to znaczy, że to jest krótko i ekspres. Ale powiem, że to był naprawdę bardzo dobry i merytoryczny odcinek. Rzadko kiedy jest, można powiedzieć, tak nawet merytoryczny w subiektywnym podcaście sportowym. Chłopaki wiedzą, o czym mówią, ale tutaj zaprosili naprawdę człowieka, który się zna na tenisie. Czyli Bartka Ignacika. I on opowiadał nam o Jerzym Janowiczu, Opowiadał o swojej pracy, opowiadał o podejściu komentatorów do sporcie, do dziennikarzy, którzy nagle zaczęli się znać na tenisie. Pamiętacie, dawniej wszyscy znali się na skokach narciarskich, bo był Adam Małysz i później był naszym Adasiem. Teraz Jerzy został Jerzykiem i wszyscy go klepią po pleckach, ale podobno to jest niezły kawał byczka. On jest taki duży, że ja nawet z kapeluszu to mu do cycków na piersiach nie sięgam. Wspomniałeś o tym, że Polacy znają się na skokach narciarskich, bo był Adam Małysz, znają się na formule pierwszej, bo był Kubica i tak samo, znaczy nie, przeci w przeciwieństwie wręcz e, do tego panowie z subiektywnego podcastu sportowego znają się na sporcie i to naprawdę się znają, a nie tak znają. Ale ja mam teraz inny koncept. Przedstawię wam Agnieszkę i sztukę. Zatem Paweł Duraj, ex-wsiok, no, teraz się będzie to za nim ciągnęło, ten wsiok. Ale powiem Ci tak, że wsiok był dobrym wsiokiem. Był takim, można powiedzieć, z jajem zresztą. Ja się sam czuję takim nowym wsiokiem, tylko że ostatnio zaniedbałem nagrywaniem przez to, że kuruję gardło. W ogóle to, że teraz mówię, że jestem w stanie paszczyć moją dźwięko wypuszczaczą, to jest w ogóle dobrze. Ale Agnieszka i sztuka to powiem Ci, to był taki odjechany odcinek, taki porównałbym go do Monty Pythona. Paweł wyrobił normę trzech odcinków w tym odcinku. No w każdym Trzy, razie Nawet cztery bym powiedział. Agnieszka, która jest rozmówczynią Pawła, jest... czyta nam różne wiersze, to tak w ramach przeszkadzajek. A mi się wydawało, że to nie jej wiersze, tylko, że kogoś innego Nie, ona nam tylko czyta te wiersze. Natomiast y, poza tym rozmawiają o czerwonej kuli, o tym y, jak s, y, studia niszczą kreatywność, ale jeżeli chcecie się dowiedzieć szczegółów, to myślę, że, że zapraszamy do wysłuchania innego konceptu, bo teraz pora na Boby, czyli Lifehacker. Lifehacker Podcast, a w nim Marcin Czerczak i... No właśnie, i Filip Szarecki. Nie wiem dlaczego tu jest napisane tylko Marcin Czerczak bo jest też Filip Szerecki Nie, bo widocznie Marcin jest producentem, a to jest najważniejsze Ale przejdźmy raczej do zawartości Lifehackera, gdzie mówią o bobach, i to bynajmniej nie bobach budowniczych, czy innych bobach Tylko plecach tak, o specjalnych plecakach ucieczkowych, gdzie trzeba mieć coś, żeby przeżyć 72 godziny i nie wolno w tym plecaku gmerać i że jak coś się dzieje, to powinien być on pod ręką, zarzucić sobie go na plecy i wiszta wio przed siebie. A to wszystko związane jest oczywiście z tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Nie, żeby byli paranoikami, prawda? Nie, nie, nie. Ale koniec świata jest bliski, zatem spotkajmy się z Wiktorem Osiatyńskim w Spikerze Poznań, czyli na graniu ze spotkań grupy AA tutaj pan Wiktor oraz jeszcze jeden człowiek czytają fragmenty swojej książki swojej książki, książki Wiktora pod tytułem Rehab nie, rehabilitacja aha e, nie, to, to Rehab tutaj... był pierwszy, później była ilitacja i na końcu rehabilitacja tak? dobrze tak. myślę? tak, wyszedł trójkąt. Rehab, litacja, a na końcu rehabilitacja Mogę powiedzieć, że sam mam ochotę sięgnąć po tą książkę, szczególnie po tym, jak były czytane jej fragmenty. Nie tyle, żebym był związany akurat z problemami AA, czy żeby to za mną chodziło, ale chodzi o to, że facet bardzo dobrze pisze. I to, co, to, co było czytane, to było wspaniałe. Zresztą te książki są nawet jako lektury w więzieniach, więc mają wartość w samą sobie. I przechodzimy do 7 listopada 2012 roku, gdzie znowu w tyflopodcaście mamy nowości w systemie Android. I tutaj oddaję głos Gikowi, bo ja niewiele tutaj zrozumiałem. To prawda. Podcast jest naprawdę bardzo hermetyczny zamyka się na grupę użytkowników niewidomych korzystających z Androida aczkolwiek no, ja wiem coś w tym temacie bo mimo iż nie jestem osobą niewidomą to używam czasami dla wygody e, ułatwień dostępu <grych> no i powiem szczerze, że e, tak, to prawda co twierdzi e, Rafał Kiwak Jest, są poczynione duże zmiany na lepsze w porównaniu do poprzednich wersji co prawda zainteresowane osoby tego nie zobaczą ale jak włączymy sobie opcję dostępności to każdy element którego dotkniemy się zaznacza ramką też ale no to akurat nie ma wiele wspólnego z tematyką podcastu Yy, Rafał narzeka, że nie mógł włączyć dostępności standardowym gestem, czyli prostokątem, tam narysować prostokąt na ekranie aczkolwiek to był jedyny problem, jaki miał jeżeli chodzi o dostępność systemu Android 4.11 to co? spektrum rozwoju VG Runners o tak, VG Runners, powiem tak yy, tutaj byli, było omawianie przez wegetarian, vegan. I witarian, ja się przyznam, że ja ich kompletnie nie rozróżniam, bo ja jestem mięsożerny i po prostu po zabiciu Donalda, po tym jak jadłem świeżo wędzoną kiełbasę, jeszcze gorącą, z wędzarni przyniesioną, mogę powiedzieć, nie mam zamiaru nawet próbować być wegetarianiem, to było za pyszne. Noszą teraz kaszanka jest na... dobra, przepraszam, odpłynąłem. I wracając do tego, było tutaj o uprawianiu sportu, a głównie o bieganiu, o tym jaka powinna być dieta wegańska, wegetariańska, witariańska, i proponuję tego wysłuchać dla wszystkich, którzy planują uprawiać sport i planują przejść właśnie na tą dietę oraz także jeżeli ktoś chciałby poznać te zagadnienia, niech także wysłucha, bo może zrozumieć problemy wtedy innych osób, które nie jedzą mięsa. Zresztą jak można nie jeść mięsa? A Bądź teraz, y, o, to był ostatni podcast. Nie wiem, jak można nie jeść mięsa. W sumie... Mięso. Mózg. Dobrze, nie mózguj mi tutaj, bo nie teraz no, przechodzimy Czopiewski. do... Kapuka przepraszam do Gniazda Światu gdzie Bartek Godaj-Biedrzycki e, opowiada nam w podcaście pod tytułem Czapieski i Pustota o debiucie komi albumowym komikciarza Marka Czapieskiego w którym, no, w tym debiucie są duże twarze ja bym powiedział, że dla mnie to omówienie tego podcastu było dziwnym podcastem, bo ja bym chciał sobie zobaczyć ten komiks bo tak y, po prostu na sucho, to mi czegoś tak brakowało, tak y, brakowało mi takiego spojrzenia na to wszystko. No ja akurat nie wszedłem na stronę, więc nie mogę powiedzieć, że są tam zamieszczone jakiekolwiek kadry, ale nie wiem, co mam myśli o tym komiksie, chciałbym go zobaczyć i porównać z tą recenzją. A ty? Ja również, ponieważ 8 listopada jest międzynarodowym dniem Stauta, International Stout Day, nie, mogło, nie mógł nie pojawić się Podcast o piwie Odcinek 110 Islamskur urwels Stout Nie wiem, czy dobrze to przeczytałem Jest to piwo z Islandii Na pewno przeczytałeś źle, bo islandzki Jest językiem, którego się Nie angielszczyzuje Okej um, Okej, okay. okay. okay, baby Ale to, czego nie lubię u Mateusza, to omawianie piwa, do którego naprawdę dostęp jest mizerny. Bo człowiek sobie robi smaka, ten mu daje wysoką ocenę jak na stałta. Człowiek chciałby sobie spróbować, nawet tam w internecie poszukać, zamówić, czy ktoś gdzieś mieszka przy jakimś sklepie, kiedyś mi tam wyśle, już mam u kolegi obiecane, że wyśle mi piwo, do którego ja w moim regionie nie mam dostępu a tutaj no, nie mam nikogo w Islandii, który by mi wysłał piwo a akurat zrobiłem sobie smaka nie lubię za to, nie za to Mateusza jak mi robi smaka, a wiem, że choćbym się y, nawet pojechał do Warszawy choćbym pojechał do Krakowa położył się, uklęknął przed jakimkolwiek sprzedawcą to mi tego piwa nie załatwi no niestety jest to piwo bardzo mało popularne w Polsce w ogóle niepopularne. Natomiast y, Mateusz w posiadanie tego piwa wszedł... Y, w poz, zapo, no, dostał w prezencie to piwo do omówienia. Na serwisie Raid Beer nie ma ocen z Polski. Mateuszowi również nie chciało się oceniać. A szkoda, a szkoda, bo pierwsza jaskółka, prawda? Natomiast no, piwo... Jest dobre, mimo tego, że nie wiedział, czy, czy jest przydatne jeszcze do spożycia, czy nie. Ale dlaczego, to musicie posłuchać. Yy, polecam wysłuchanie i sobie weźcie jakiegokolwiek stauta i wypijcie z okazji Międzynarodowego Dnia Stauta. Skauta Stauta. I Który był dwa do... dni, te dni temu. <grych> no. A zanim odsłuchacie na przykład na martwo, ten podcast, to będzie o wiele więcej. Także przechodzimy do następnego punktu programu, którym jest w którym są tajemnice trzeciej Rzeczpospolitej. Bezprawie w trzeciej Rzeczpospolitej Maciej Lisowski z fundacji Lex Nostra. To już mi brakuje tylko kolejny raz powtórzenia słowa Rzeczpospolita. No ale nie wiem, co możesz powiedzieć na ten temat, Andrzeju. Co hmm, mogę powiedzieć na ten temat? A sobie zobaczę... Yy... A przyznam się, że nie przesłuchałem akurat tego podcastu, bo mi się nie wyświetlił. Mi również nie się nie pobrał. To co? Kończymy na radiu Stephen King. To jest już dziewiąty dzień listopada. Ostatni podcast. Ale czekaj, czekaj. Bezprawie. On jest z drugiego listopada 2012 roku. A, słuchałem tego na żywo. Akurat miałem takie szczęście, więc mogę opowiedzieć. Poproszę. Y y tutaj po prostu y opis jest błędny. Opis odcinka jest błędny, gdyż tutaj było spotkanie z przedsiębiorcą, który pracuje, to co ci Maćku kiedyś mówiłem, który ma sklep w podziemiach. W podziemiach... A, dworca. Tak, Tak, kojarzę. podziemiach dworca. A chyba to jest ten odcinek. A to nie był wywiad krajowy? No, w A to każdym nie, to, razie. Nie, to, to przepraszam, to był wywiad Czy jednak nie odsłuchałem tego? No, w każdym razie zakończymy na Radio Stephen King. To już jest 86 odcinek. Dajesz, dajesz mando do setki. Wiadomości z martwej strefy 18. Ale powiem ci, że jak zacząłem tutaj tego odcinka, to się przeraziłem. To nie był mando, którego znamy. Mówił powoli, były jakieś tam odstępy. Nie było cień, nie było tego ekspresu. Jakby to był... Nie wiem, ja się czułem, jakby mi ktoś czas zwolnił, a Mando był normalnym człowiekiem. Ja odnoszę wrażenie, że to jest ukłon w stronę niektórych słuchaczy, którzy y, się ogłaszają wszem i wobec, że słuchają podcastów na przyspieszeniu dwukrotnym. Nie wyobrażam sobie słuchania Mando na dwukrotnym przyspieszeniu. No w każdym razie w odcinku sekcja komiksowa, której miało już nie być... Ale była za to bardzo pięknie opisana, tak dobrze opisana, że aż człowiekowi się chce czytać te komiksy. Tylko skąd na to pieniądze brać? Dużo o filmach. Dużo o zapowiedziach filmów, ba ja czekam w końcu na ten podsumowujący odcinek, który Mando nam zapowiadał, że e, opowie nam właśnie o tych wszystkich zapowiedziach i zbierze to do kupy. Bo mi wyszło na to, że będzie cały miesiąc oglądania horrorów e, ze znaczkiem Gdzieś tutaj się pętał Stephen King. No i jeszcze na końcu informacja, że powstaje nowa strona o Stephenie Kingu, której, za którą do trzyma kciuki. Ba, nawet wspomniał o kolejnym podcaście, który mówi o Stephenie Kingu, ale jak usłyszałem y, czołówkę tego podcastu, to jakby żywcem zerżnęli z radzia Tylko troszeczkę inna muzyka. Tak, takie, takie to splagiatowane, miałem takie wrażenie. A ty? Nie wiem, nie słuchałem tego podcastu, przyznam szczerze. Ale nie, bo on puścił ten właśnie początek. A, a to nie było przypadkiem nagranie, które... Nie, bo na pewno w tym odcinku było jeszcze nagranie yy, piosenki, znaczy kawałko muzycznego. Nie, nie, to być... było właśnie przed, przed tym... Yy, I to jest yy, mroczna strona Stephena Kinga podcast i tam z tego, co mi się wydawało, to była właśnie puszczona czołówka tego podcastu pewnie niedługo dodamy go do katalogu i go będziemy mogli omawiać no i będzie bardzo ciekawe jak będą na przykład obok siebie i trafią z tym samym tematem, jeden po drugim no to zaiste będzie ciekawe no także ja proponuję żebyśmy teraz przeszli do topów miesiąca i pójść jako może dżingielek, ja muszę troszeczkę odświeżyć gardło i za chwilę po krótkiej przerwie muzyczno-dźwiękowej powracamy do Was. Tak sobie myślę i dochodzę do wniosku, że najlepsze polskie podcasty znajdziesz na podcastofon.pl To mówiłem ja, Skwara, podcaster podrzędnej kategorii. Patrzcie go na piórka i wydziera się jak kurka. I w ten oto sposób wróciliśmy po dżingielku, żeby przedstawić Wam Stopy października Czy Andrzeju masz wy wyświetlone te topy Czy może ja mam je pokrótce yy, Czytaj, czytaj, czytaj topy, topy zawsze zostawiam tobie Bo ty to robisz tak to profesjonalnie A ja zawsze czuję taką Nutę emocji I nie zawsze potrafię je się dobrze wysłowić Zatem numer raz. Nie, przepraszam, chciałem tak troszkę agent Tomaszem pojechać. Numer jeden. nuż Widelec. Karkówka po prowansalsku. Mnie, mnie. Numer dwa. Dwudziesty drugi Hochlander. Holendrzy lubią. Numer trzy. Bar Karola. Dwudziesty trzeci odcinek. Studio przy Zasiekach. Numer 4 Brak sygnału Przez Azję w 6 miesięcy Numer 5. Bez nazwy. Odcinek 122. Trudno wierzyć w ludzi. Numer 6 Papa Cafe. Autobusowe Halloween. I ostatni, siódmy. Ruszaj się Bruno. Odcinek 20. Dyniowe głowy. To były topy października, a teraz typy tygodnia. Andrzeju. Ja na typ tygodnia proponuję wydanie Główne Sługo o tym, za co koral dostał jedynkę. A ja się z tym zgadzam. <śmiech> Nie, yy, poza tym yy, za yy, yy, małe filmidło Skyfall. To jest mój typ tygodnia. I tutaj mam naprawdę problem bo mam jeszcze trzy podcasty, nad którymi zastanawiam się, który z nich wybrać, bo to jest ekspresowy odcinek tenisowy subiektywnego podcastu sportowego jest spotkanie z Wiktorem Osiatyńskim spikeru Poznań i mamy jeszcze przecież podcast o piwie odcinek 109 hmm. który byś z tego wybrał? Wszystkie podcasty są interesujące. Chyba bym wybrał jednak subiektywny podcast sportowy. Dobrze, czyli trzecim typem tygodnia zostaje subiektywny podcast sportowy. A my dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastofonu live. Niestety nie mieliśmy telefonów, ale jakby ktoś jeszcze chciał zadzwonić, to przypominam Scape Radio Podcastofon i Prosimy o telefony, prosimy o narrację i można opowiedzieć o tym, co Wam się najbardziej podobało w tym tygodniu lub w październiku. Możecie sami wyrazić swoje głosy.